Jan Krok-Paszkowski z książki Tysiąc lat. 100 dat w historii Polski i świata. 1 lipca 1569 roku król, ubrany jak zawsze na czarno, odbierał od senatorów i posłów obojga narodów przysięgę stwierdzającą m.in., że Królestwo Polskie i Wielkie Księstwo Litewskie jest jedno, a nierozdzielne i nieróżne ciało. Po zakończeniu ceremoniału Zygmunt August zaintonował silnym głosem Te Deum Laudamus Zawarcie Unii lubelskiej między Polską a Litwą w 1569 roku zapoczątkowało wielowiekową historię powstałego wówczas nowego organizmu politycznego na mapie Europy, Rzeczypospolitej obojga narodów. W swojej historii państwo miało rekordową w skali kontynentu powierzchnię blisko miliona kilometrów kwadratowych. Pierwsza Unia Polsko-Litewska, ale personalna, rozpoczynająca jednocześnie panowanie Jagiellonów na tronie polskim, Narodziła się jednak w Krewo w 1385 roku. Zatem dlaczego doszło do zawarcia Unii Lubelskiej? Jakie miała znaczenie dla suwerenności XVI-wiecznej Polski? A jakie miała znaczenie dla Litwy? Nie tylko w polityce wewnętrznej, ale i międzynarodowej tamtego czasu. Trwał konflikt z krzyżakami, rosła potęga Wielkiego Księstwa Moskiewskiego i zagrożenie przez Turków i Tatarów.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 Między Unią w Krewie a Unią Lubelską relacje Polski i Litwy były dość burzliwe, przeżywały wzloty i upadki. Zdarzało się, że Litwa traktowała zakon krzyżacki jako potencjalnego sojusznika w rozgrywkach z Polakami. Rok 1492 z kolei zapoczątkował nawet zerwanie Unii z Krewo. Na blisko 10 lat. Co takiego wydarzyło się, że Związek Polski i Litwy stał się jeszcze mocniejszy na mocy Unii Lubelskiej z 1569 roku? Król Zygmunt August początkowo był przeciwnikiem Unii. Nie chcieli tego litewscy możni. Jerzy Aleksandrowicz Chotkiewicz oświadczył na przykład, że woli Unii nie dożyć. Rzeczywiście nie dożył, zmarł 6 czerwca, 22 dni przed zawarciem Unii. Miał wtedy 45 lat. Od kogo zatem wyszła inicjatywa zawarcia Unii w Lublinie? Inicjatywa ściślejszego związku Litwy z Polską wychodziła niemal zawsze od strony polskiej, od przede wszystkim elit politycznych Królestwa Polskiego, które w ciągu wieków między krewem końcem wieku XIV, kiedy te elity doprowadziły do wyboru Jagiełły na tron w Krakowie u boku królowej Jadwigi, a Unią Lubelską 180 lat później. Te elity bardzo się powiększyły i dojrzały także politycznie. I to, co niezmienne w trakcie owego procesu pogłębiania pewnej zbiorowej mądrości polskich elit politycznych tamtych dwóch wieków, to właśnie przekonanie, że Unia z Litwą jest czymś, co dla Królestwa Polskiego jest ważne, wzmacnia możliwości Królestwa Polskiego i jednocześnie jest związkiem, który może być korzystny także dla Litwy, ale trzeba było do tego przekonać samych Litwinów. Pierwszymi, z którymi kłopot był największy, by ich do tego przekonać, byli sami. Jagielonowie od Jagieły można jeszcze ten problem zacząć i od jego kuzyna Witolda. Ta gra między polską elitą polityczną a elitą litewską, która na początku składa się z jednej osoby, z pana i władcy całej Litwy, bo tam stosunki polityczne układają się przecież inaczej niż w Królestwie Polskim. Tam w końcu wieku XV jest jeden wolny człowiek, to jest władca, hospodar, hosudar, a w Polsce jest już wielu obywateli, którzy mają zagwarantowane prawa. Stopniowo te prawa polskie są jakby podsuwane litewskim bojarom jako pewnego rodzaju wabik do bliższej wspólnoty z koroną. Ta taktyka no, miała, można powiedzieć, swój szczytowy punkt w Unii Chorodelskiej z 1413 roku, słynne przyjęcie 50 blisko rodzin litewskich do herbów polskich. Ale to władcy czyli Jagielonowie dbają o to, żeby ten związek nie stał się zbyt bliski, bo wtedy stracą swoją wyjątkową pozycję, jaką mają tylko na Litwie. Tam byli władcami dziedzicznymi, a w Polsce wiadomo, tron jest wybieralny. I to była, myślę, najważniejsza oś sporu między Litwą a Polską, oś, która pogłębia się i poszerza, kiedy pojawiają się właśnie owe elity litewskie, które rozumieją to samo, co elity polskie że suwerenność, że niepodległość jest dobrem, które należy sobie cenić. Jeżeli zdobywamy prawa polityczne, to owe elity, które wybijają się na własną niepodległość, a w każdym razie na pewne prawa wewnątrz Wielkiego Księstwa Litewskiego, myślą coraz bardziej odpowiedzialnie kategoriami, no można powiedzieć, suwerenności własnej wspólnoty, czyli Litwy. Jak to pogodzić z suwerennością Polski, z tym związkiem dwóch państw? z których niewątpliwie silniejszym kulturowo, cywilizacyjnie, bardziej dynamicznym była strona polska. Te wynikające stąd zadrażnienia i konflikty, które trwają przez wiek XV, łagodziły umiejętne, poszukujące konsensusu taktyczne ruchy bardzo długo panującego Kazimierza Jagiellończyka. Przypomnę, że na tronie litewskim zasiadał on 50 ponad lat, a na tronie polskim 45 lat i to sprawiło, że niejako przyzwyczaili się i Litwini i Polacy, że jest wspólny król, że ta Unia chociaż jej balans jest niepewny, kruchy, ma w każdym razie oczywiste spoiwo w postaci monarchy o oczywiście narastającym z każdą dekadą autorytecie. Ale pamiętajmy, że w drugiej połowie wieku XV Jagiellonowie rozprzestrzeniają swoje Dynastyczne apetyty na całą Europę Środkowo-Wschodnią, no bo Kazimierz Jagiellończyk instaluje swojego syna w Królestwie Czeskim, później w Królestwie Węgierskim. Cała niemal połać Europy Środkowo-Wschodniej znajduje się pod panowaniem dynastii Jagiellonów. Ale czy to dobrze dla Polski? Otóż tu ośmielę się wygłosić sąd, który może zranić uszy niektórych z naszych słuchaczy. Ta polityka nic dobrego Polsce, polskiej wspólnocie politycznej nie przyniosła. Tylko właśnie między synami Kazimierza Gielończyka o tron w Pradze i w Budzie sprawiły, że Kazimierz Gielończyk fatalnie zaniedbał sprawę wschodnią. Sprawę, o której pani wspomniała, a mianowicie rozrost potęgi moskiewskiej. W momencie, kiedy rozpoczęła się walka bezpośrednia o tron w Pradze w 1471 roku, Iwan III, potężny władca Wielkiego Księstwa Moskiewskiego, potężny, ale przecież wielokrotnie jeszcze w tym momencie słabszy od zjednoczonych, jeśli można tak powiedzieć, pod berłem Kazimierza Jagiellończyka, ziem polsko-litewskich. Potężny swoimi ambicjami przede wszystkim i swoimi zdolnościami politycznymi i swoją energią. Niewątpliwie był władcą, no cóż, trzeba chyba jednak raz jeszcze urazić uszy naszych słuchaczy, był władcą na pewno wybitniejszym od Kazimierza Jagiellończyka. Iwan III, prawdziwy twórca mocarstwowej pozycji Moskwy, chce wchłonąć większą od Wielkiego Księstwa Moskiewskiego ogromną Republikę Nowogrodzką. A Nowogród, kupiecka republika obejmująca większą część dzisiejszego północnego obszaru europejskiej Rosji był sprzymierzony formalnym sojuszem z Kazimierzem Jagiellończykiem, ale Kazimierz Jagiellończyk nie udziela pomocy Nowogrodowi Wielkiemu i Nowogród Wielki zostaje wchłonięty przez silniejszą militarnie, choć mniejszą terytorialnie Moskwę i sprawia to, że już w ciągu najbliższych kilku, kilkunastu lat Moskwa stanie się największym państwem terytorialnie w Europie większym od państwa polsko-litewskiego. Wcześniej tak nie było. Niektórzy historycy uważają, że Kazimierz Jagiellończyk roztropnie zważył siły i niejako logistykę konfliktu z Moskwą. I może to jest także bardzo ważny argument, że aby pomóc Nowogrodowi Wielkiemu siły polsko-litewskie musiałyby interweniować aż do Morza Białego. Tam, gdzie Workuta, później bardzo niesławnie zapisana w naszej także pamięci, się zsyłano także Polaków w czasach stalinowskich. Otóż aż tam sięgała Republika Nowogrodzka, czy można było z Krakowa czy nawet z Wilna skutecznie zasłonić tamten obszar przed agresją moskiewską? Trudno zatem odmówić tutaj realizmu politycznego królowi. Być może tego rodzaju spojrzenie usprawiedliwiające Kazimierza Jagiellończyka znajdzie swoich i znajduje zresztą wciąż swoich zwolenników. Tutaj różnica między Kazimierzem Jagiellończykiem a Iwanem III Niewątpliwie jest na korzyść akurat naszego władcy, bo Iwan III chciał zbudować bezwzględnymi środkami imperium. A Kazimierz Jagiellończyk imperium nie budował, nie chciała tego także szlachta polska, a więc sam Kazimierz Jagiellończyk nie ponosi odpowiedzialności za te decyzje o porzuceniu Nowogrodu, ale pacyfistyczne nastawienie szlachty polskiej także tutaj ma ważną rolę. Ale przeoczenie kwestii Nowogrodu wcielanego przez Moskwę dla sytuacji geopolitycznej państwa litewskiego i polskiego, wciąż zjednoczonego pod berłem Kazimierza Jagiellończyka, skutki będzie miało jak najgorsze, skutki, które odezwą się błyskawicznie w momencie śmierci Kazimierza Jagiellończyka. Dziś o zagrożeniu od wschodu i umocnieniu Unii Polskiej i Litwy w XVI wieku mówi profesor Andrzej Nowak kto pierwszy szedł przed siebie kto pierwszy cel wyznaczył kto pierwszy w nas rozpoznał kto wrogów, kto przyjaciół kto pierwszy sławę wszelką i głości swe miał za nic a kto nie umiał zasnąć nim nie wymyślił granic kto pierwszy w noc bezcenną wymyślił wielką armię kto został bohaterem kto żył i umarł marnie kto pierwszy został panem kto pierwszy został sługą kto musiał wstawać wcześnie, a kto mógł spać za długo zapatrzeni w tańcu Zapatrzeni w siebie, zapatrzeni w słońcu, zapatrzeni w niebie Wciąż niepewni siebie, siebie niewiadomi Pytać wciąż będziemy, pytać pokryją, Kto pierwszy szedł przed siebie, kto pierwszy cel wyznaczył, Kto pierwszy w nas rozpoznał, kto wrogów, kto przyjaciół Kto pierwszy sławę wszelką i włościstą miał za nic Historia żywa. Iwan III, o którym wspomniał pan profesor, chciał stworzyć wokół Moskwy wielkie imperium. Na czym właściwie polegała jego taktyka działania? Jej dwa elementy to z jednej strony hasło jednoczenia ziem ruskich. Już w roku 1484 Iwan III domaga się od Kazimierza Jagiellończyka, by ten zaczął go tytułować carem wszystkiej Rusi czy wielkim księciem, bo jeszcze ten tytuł cara nie był używany konsekwentnie, dopiero pojawiał się po raz pierwszy wtedy a wszystkie ziemie ruskie, to znaczy także Kijów, Mińsk, Brześć, Trochiczyn, to znaczy także Lwów. Tak to sobie można było już wtedy wyobrażać, to nie jest wymysł czasów Stalina. Drugi element ideologiczny, który znakomicie potrafił wykorzystać Iwan III, to jest sięgnięcie do imperialnego dziedzictwa bizantyńskiego. Jego ślub z ratanicą ostatniego cesarza bizantyńskiego, przypomnijmy, Bizancjum upadło pod ciosami tureckimi w 1453 roku. Ostatni cesarz zginął bohatersko w obronie miasta nad Bosforem. Ale jego brat przetrwał jeszcze na terenie Peloponezu. Córka owego cesarskiego brata wzięta na wychowanie na dwór papieski została przez papieży oddana Iwanowi III w tej odwiecznej, nigdy nie zaspokojonej, obłędnej idei papiestwa, by nawrócić Moskwę na katolicyzm, na obrządek łaciński. Moskwa już wtedy doskonale umiała się posługiwać tym jak narzędziem. Iwan III uzyskał wspaniały dar ideologiczny w postaci małżonki z cesarskiego, bizantyńskiego rodu, a wraz z tym nie tylko tytulaturę, nie tylko dwugłowego orła cesarskiego, ale uzyskał także silne wzmocnienie techniczno-cywilizacyjne, ponieważ wraz z księżniczką Zoe Paleolog, jego nową małżonką, Przybyli do Moskwy wykształceni budowniczy. Złoch, ci, którzy zbudowali wspaniałe cerkwie do dziś stojące na terenie kremla moskiewskiego, ci, którzy budowali także nowoczesne podstawy armii. Ten cały program politycznej ekspansji zostaje rzucony przeciwko państwu polsko-litewskiemu w momencie, kiedy umiera Kazimierz Lończyk w roku 1492. To jest rok, który jednocześnie zapoczątkował zerwanie Unii z krewy na blisko 10 lat, prawie 10 lat panowania Jana I Olbrachta do 1501 roku. Czy tak być musiało? Tu znów odciska się fatalny w istocie skutek przewagi myślenia dynastycznego nad myśleniem państwowym Jagiellonów to Kazimierz Jagiellończyk w pewnym sensie zdecydował o tym podziale, bo na łożu śmierci wezwał do tego, by trony podzielić, by Aleksander, młodszy syn, objął kołpak wielkoksiążęcy na Litwie i jednocześnie Kazimierz Jagiellończyk wezwał także polskich panów, by dopilnowali wyboru starszego Jana Olbrachta z kolei na tron w Krakowie. Oczywiście zależało także Kazimierzowi Jagiellończykowi, by ten związek polsko-litewski nie został całkiem zerwany, by nie dać wcielić Litwy do Królestwa Polskiego. Z drugiej strony jednakże Kazimierz Jagiellończyk wiedział, że Litwie, związek z Polską będzie potrzebny do przetrwania. Przypomnijmy bowiem, że nie tylko Moskwa zagrażała Litwie. Była to oczywiście umacniająca się wtedy już na kontynencie europejskim także potęga imperium osmańskiego, tureckiego. Przypomnijmy, że w roku 1484 Turcy zajęli dwa miasta bardzo ważne, którymi państwo polsko-litewskie sięgało Morza Czarnego. To była Kilia u ujścia Dunaju i Białogród u ujścia Dniestru do Morza Czarnego. Czy Polska będzie radziła sobie z Turkami, a Litwa z Moskwą? Jakiś element koordynacji był tutaj potrzebny, współpracy. I w tym kierunku będą zmierzały stosunki polsko-litewskie właśnie w owym dziesięcioleciu o którym pani wspomniała w którym unia była faktycznie zerwana bo było dwóch władców Aleksander w Wilnie i Jan Olbracht Krakowie. Aleksander Jagiellończyk zastąpił Jana Olbrachta, przyjął polską koronę w 1501 roku, ale miał ją tylko przez pięć lat. Czy historia potoczyłaby się inaczej, gdyby to Aleksander Jagiellończyk miał kształtować te związki Polski i Litwy? Aleksander nie był, tu się chyba historycy, jak rzadko zgadzają, nie był silną indywidualnością, na pewno silniejszą był jego brat Jan Olbracht. Lata 1492 94 to jest brutalna ofensywa Iwana III na Litwę. Oderwał wtedy szereg księstw pogranicznych od Wielkiego Księstwa Litewskiego, a Aleksander przed zupełną katastrofą zasłonił się tylko prośbą o zgodę Iwana III na związek małżeński córki Iwana, Heleny, z Aleksandrem właśnie i ślub zawarty w lutym 1495 roku zahamował wojnę Moskwy, nacisk Moskwy na Litwę. Bezwzględny Iwan oczywiście zamierzał wykorzystać córkę wyłącznie jako jeszcze jeden środek dywersyjny przeciwko Litwie. W umowie przedślubnej było zagwarantowane, że Helena pozostanie prawosławną. W Wilnie było w tych czasach tyle samo mniej więcej cerkwi prawosławnych co kościołów katolickich, ale Iwan będzie powoływał się w następnych latach na to, że wiara prawosławna jest uciśniona, córce utrudnia się dostęp do praktyk prawosławnych, te zupełnie nieprawdziwe oskarżenia ze strony Iwana III powodowały, że sytuacja mimo formalnie przerwanej wojny po 1494 roku była wciąż bardzo niestabilna. Dodatkowo i Litwinów i Polaków niepokoiły, mówiąc najdelikatniej, potężne najazdy tatarskie. Śladem tego niech będzie, no choćby coś, co każdy zwiedzający Kraków, a później także Warszawę, może zobaczyć, to jest Barbakan. Dochodziły do Jarosławia, dochodziły do Sandomierza, a więc już naprawdę niedaleko od samej stolicy Królestwa Polskiego. I zachowało się to w pięknej legendzie. Tak, tak. No oczywiście pojawiają się dwie koncepcje Unii, wówczas zawarte. Unia krakowsko-wileńska w maju i lipcu 1499 roku, która była próbą jakby zacieśnienia nie tyle Unii Realnej, ile sojuszu między dwoma państwami, między Litwą a Koroną Polską. Ta formuła wyczerpała się w momencie, kiedy umarł Jan Olbracht i kiedy Aleksander zostanie wybrany na króla polskiego. Wtedy zostanie zawarta nowa Unia, która miała być znacznie głębsza, znacznie dalej idąca, zwana Unią Mielnicką z października 1501 roku. Ta Unia miała przypominać już ten kształt troszkę, który przybierze Unia Lubelska 68 lat później. Ale Unia Mielnicka nie została w życie wprowadzona, bo bojarzy litewscy opierali się temu. Aleksander Jagiellończyk zakończył żywot w 1506 roku, zatem dzierżył polską koronę zaledwie pięć lat, a przejął tę koronę po nim Zygmunt Stary, który sprawował władzę 42 lata. Jakie wydarzenia wpłynęły na chęć zacieśnienia stosunków z Litwą, panie profesorze? Chęć zacieśnienia stosunków polsko-litewskich miała już w tym czasie jeden zasadniczy i bardzo, powiedziałbym, brutalnie namacalny powód. To była rozwinięta na niesłychaną skalę ekspansja Moskwy kosztem Litwy. Od 1500 do 1503 roku Kolejna wojna wypowiedziana przez Iwana III Litwie doprowadziła do utraty przez Wielkie Księstwo Litewskie jednej trzeciej terytorium. No tak jakby dzisiaj na przykład ktoś od Polski oderwał województwo lubelskie, mazowieckie i podlaskie. Przynajmniej Litwini wiedzieli już wtedy, że sami przed Moskwą się nie obronią i nie byli zostawieni sami. Królestwo Polskie wysyła setki dosłownie rot wojskowych zaciężnych, za które płacili oczywiście podatnicy polscy. Zagrożenie nie zostało zahamowane, choć umarł Iwan i w 1508 roku to strona litewsko-polska próbowała niejako przywrócić równowagę w tej walce. Nowa wojna w tych latach toczona między Litwą i Polską z jednej strony, a Moskwą nie doprowadziła jednakże do odzyskania strat poniesionych wcześniej. Pokój zwany wieczystym, zawarty 8 października 1508 roku, potwierdził właściwie straty, które Litwa poniosła wcześniej, a więc przed 1500 rokiem granica Litwy przebiegała mniej więcej o 100 kilometrów od Moskwy. Po 1503 roku granica państwa moskiewskiego, przebiega o 100-150 km od Kijowa. To było ogromne przesunięcie, ogromne osłabienie państwa litewskiego, a zatem no niejako Moskwa wpychała Litwę w objęcia polskie. Ustabilizowanie państwa polskiego przez Zygmunta Starego, zresztą był to szczytowy niewątpliwie okres rozwoju także polskich elit politycznych, polskiej kultury, sprawi, że ten nacisk po 1508 roku, też nowy władca w Moskwie, Wasyl III, pozbawiony tych wielkich talentów, które miał jego ojciec, nie był w stanie rozwinąć ofensywy na tak wielką skalę jak Iwan III, to wszystko sprawi, że ten nacisk Moskwy na Litwę na chwilę zelżeje. Ale Moskwa będzie przecież umacniała się cały czas, będzie wcielała kolejne drobne już księstewka ruskie, które znajdowały się obok niej, no i przyjmie wtedy na swoje wyposażenie ideologiczne, jeśli można tak powiedzieć, sławetną doktrynę Moskwy III Rzymu. Wtedy właśnie sformułowano. Moment dramatycznej konfrontacji przyjdzie w latach 1512-1522. Wtedy właśnie Moskwa podejmie na nowo próbę rzucenia na kolana Litwy i Polski jednocześnie. I to w kombinacji najbardziej niebezpiecznej dla państwa polsko-litewskiego, a mianowicie Moskwa zawarła sojusz z jednej strony z zakonem krzyżackim, który wciąż przecież istniał słaby i formalnie związany lennem z koroną Królestwa Polskiego, ale chcący uniezależnić się znów. Nowy, młodziutki, wielki mistrz, zresztą siostrzeniec Zygmunta Starego, Albrecht Hohenzollern, postanawia sprzymierzyć się z Moskwą na zgubę państwa polsko-litewskiego. Jest jeszcze trzeci partner, ważniejszy od wielkiego mistrza. To jest cesarz austriacki, Maksymilian, reprezentujący dynastię Habsburgów. Habsburgowie patrzyli oczywiście zawisnym okiem na sukcesy rywalizującej z nimi rodziny Jagielonów w Europie Środkowej, na Budę, na Pragę, gdzie rozsiedli się Jagielonowie a Habsburgowie mieli chrapkę na te korony już od przeszło stu lat. A zatem Habsburgowie chętnie sprzymierzają się z Moskwą i z Hohenzollernem w roli wielkiego mistrza zakonu krzyżackiego, żeby zagrozić no, po prostu likwidacją, zniszczeniem państwa polsko-litewskiego w tym momencie. To był bardzo groźny moment. Rok 1513, rozpoczęcie ofensywy moskiewskiej w takim właśnie sojuszu, w takiej konfiguracji, naprawdę groźnej dla państwa polsko-litewskiego. To wtedy przychodzi ten moment znany z obrazu Matejki Stańczyk. Właściwie dlaczego upadek Smoleńska, dobrze ufortyfikowanego miasta, wzgórz, tak zwanej Bramy Smoleńskiej, tak zaniepokoił Stańczyka? Rzadziej pamiętamy, że pełny tytuł tego obrazu to Stańczyk na wieść o upadku Smoleńska. W postaci na dworze Zygmunta Starego postaci reprezentującej w tym symbolu mądrość, refleksję polityczną. To był rok 1514. Tak, no, Smoleńsk skapitulował w lipcu 1514 roku i to posiało prawdziwą grozę w Polsce i na Litwie jednocześnie, bo wydawało się, że za chwilę wojska moskiewskie po prostu wyłamawszy tę bramę prowadzącą do Litwy zaleją całe terytorium Wielkiego Księstwa. Stało się inaczej. Na szczęście zmobilizowane w porę siły litewsko-ruskie. Na ich czele stał przecież ruski kniaś, niezwykle uzdolniony Konstanty Ostrocki na czele 30 tysięcy wojsk litewsko-ruskich i 14 tysięcznego kontyngentu koronnego polskiego prowadzonego przez Janusza Świerczewskiego. Razem ta ogromna armia, nowoczesna armia z silną artylerią, dobrze opancerzona, jeśli można tak powiedzieć, poradziła sobie z liczniejszą, ale mniej jednak nowoczesną i gorzej dowodzoną armią moskiewską, i w ten sposób impet ofensywy moskiewskiej został zatrzymany. Ale Smoleńska Litwa nie odzyska. Aż przez następnych 98 lat. To była naprawdę groźna chwila. Od tego niebezpieczeństwa odwróciła Litwę i Polskę decyzja Zygmunta Starego, by zawrzeć ugodę z Habsburgami. To był słynny zjazd w wiedeński w roku 1515. Niektórzy historycy mają po dzień dzisiejszy pretensje o to do Zygmunta Starego, że zaprzepaścił w ten sposób cudowne Imperium Jagiellońskie, te trony właśnie w Budzie i w Pradze. Uratował zatem Zygmunt, uratował wysiłek wojenny symbolizowany przez bitwę pod Orszą, państwo polsko-litewskie, ale Litwini odebrali kolejną lekcję. I Polacy także, że Związek Polsko-Litewski musi się zacieśnić jeśli chcemy, Przetrwać, jeśli chcemy być nadal silnym, liczącym się krajem. Trzeba ten kraj także modernizować. Program takiej modernizacji jako ruchu egzekucyjnego stanie się już dojrzałym programem politycznym w czasach Zygmunta Starego. Jednym z jego haseł będzie realne wcielenie Litwy do Polski. Muzyka Sytuacja międzynarodowa spowodowała, że zdrowy rozsądek podpowiadał ściślejszą Unię Polskiej i Litwy i to zasługa króla Zygmunta Augusta, który najpierw nie spieszył się do takiego rozwiązania, a teraz miał jeszcze do pokonania opór litewskich możnych. Jak to się stało, że odniósł tu sukces? Zygmunt August... Dojrzewał do swojej roli jednego z najwybitniejszych władców naszej historii, dojrzewał długo, wychowany przez matkę w kręgu wzorów włoskich, bezwzględnej, cynicznej gry politycznej ale jednocześnie dziedziczący coś z charakteru ojca, w którym była ta gotowość do szukania kompromisu z opinią publiczną ze szlachtą, niejako miotany między tymi dwoma biegunami swojej natury. Do 1561-1562 roku skłonny był żywić nadzieję, że utrzyma ten jedynowładczy charakter swojego panowania na Litwie, a zatem kontynuował pod tym względem tradycję swoich dziadów, by utrzymać przynajmniej częściową odrębność Litwy jako bazę władzy swojej rodziny. Wciąż miał zresztą, pamiętajmy, nadzieję na legalne potomstwo. Starzejąc się zaczął zdawać sobie sprawę, że potomstwa może się nie doczekać. A zatem co będzie z państwem polsko Litewskim po jego śmierci, po wygaśnięciu tej jakby dynastii jagiellońskiej. Mówię jakby, bo na tron Polski wciąż przecież każdy z Jagielonów był wybierany, a nie był ten tron w Krakowie dziedziczony. Zygmunt August zaczyna rozumieć, że to jest bardzo ważna sprawa, którą poważnie trzeba potraktować i że partnerem do rozwiązania politycznych problemów polsko-litewskiego państwa, partnerem najdojrzalszym jest właśnie ów ruch egzekucyjny, Owa dojrzewająca średnia szlachta, dojrzewająca do roli gospodarzy, obywateli wielkiego państwa. Ale, panie profesorze, w ramach walki z magnatami, którzy się już jednak umocnili, nie chcieli dzielić się władzą, to geneza tego ruchu. A król tak na początku nie bardzo akceptował tę szlachecką litewską inicjatywę, bo przecież jak posłowie rycerstwa litewskiego składali mu petycje, to na Sejm ich nie dopuścił. No, przypomnijmy, że Zygmunt August przez swój związek z Barbarą Radziwiłłówną pod niezwykle silnym wpływem koterii Radziwiłów, reprezentowali właśnie owo możnowładztwo litewskie, które nie chciało bliższego związku z Polską, a w związku z tym nie chciało w żadnym wypadku dopuścić także do rozrostu ruchu egzekucyjnego, czyli siły średniej szlachty na terenie Wielkiego Księstwa. Ale Zygmunt August ewoluuje stopniowo, dojrzewa do mądrości politycznej i rozumie, że potrzeby innych wpływowych magnatów litewskich nie służą dobru jego państwa. Tym, co najbardziej mogło go o tym przekonać, była znów wojna z Moskwą. Moskwa odgrywa paradoksalnie w całej tej historii, którą dzisiaj opowiadamy. Pozytywną rolę, tak. Pozytywną pod tym względem, że przekonuje przede wszystkim Litwinów do tego, że ścisły, nowoczesny na miarę XVI wieku związek polsko-litewski musi być zawarty niejako na nowo, żeby to państwo mogło funkcjonować dalej. No tak, czyli jesteśmy już w roku 1569, wspólny Sejm, który rozpoczął się w styczniu. Ale mimo to opór nie zerżał. przecież, tak jak wspomniałam na początku, Jerzy Aleksandrowicz Chodkiewicz oświadczył, że woli Unii nie dożyć i rzeczywiście jej nie dożył. Król wykorzystał swoją pozycję władcy, wciąż jakby właściciela Wielkiego Księstwa Litewskiego i swoim aktem zdecydował o przekazaniu koronie, czyli Polsce, Ziem ukrainnych, województwa bracławskiego, kijowskiego, obszaru Wołynia do korony. Nieco wcześniej sami posłowie z ziemi podlaskiej zdecydowali o tym, że wolą być z Polską niż z Litwą. A więc Litwa została jeszcze przed zawarciem Unii w 1969 roku okrojona o ogromne obszary które dzisiaj nazywamy raczej ukraińskimi niż litewskimi. No taki na najżyźniejszymi. Ale pamiętajmy, że w tamtym momencie, czyli w 1569 roku, te obszary to były obszary najbardziej narażone na najazdy: tatarskie, tureckie, moskiewskie. A zatem Litwini oczywiście zgrzytali zębami na ten akt swojego władcy, czyli Zygmunta Augusta, który odebrał Wielkiemu Księstwu Litewskiemu więcej niż połowę terytorium i przekazał koronie. Ale wiedzieli, że realnej zdolności do utrzymania tych obszarów bez polskiej pomocy nie mają. To były obszary bardzo strategicznie wtedy i zresztą w następnych stuleciach zagrożone. Ale rzeczywiście starosta generalny Żmucki, Otkiewicz, Kasztelan, Witebski, Dominik Pac, Krajczy Wielki Litewski, Krzysztof Radziwił Piorun, ci przywódcy litewskich elit opierali się bardzo mocno dyktatowi króla i dyktatowi elit politycznych polskich, by Unię zawrzeć. A jednak król przeforsował przy pomocy posłów polskich ten wiekopomny akt, który został uchwalony 28 lat czerwca, a 1 lipca nastąpiła wymiana dokumentów. Ten akt, który stwierdzał, iż od tej pory będzie wspólny Sejm Walny obradujący w Warszawie z 77 posłami polskimi i 50 litewskimi, że połączą się także Senaty, że oba człony Rzeczpospolitej, bo najczęściej tym określeniem wymiennie z Polską, bo jednak ogólna nazwa pozostała jedna, Polska, nazywało się to państwo, że oba człony tej Polski Rzeczpospolitej będą prowadziły wspólną politykę obronną i zagraniczną, choć zachowano odrębne urzędy centralne, czyli odrębnych hetmanów, odrębnych kanclerzy, ale mieli prowadzić wspólną politykę. Podobnie jak wspólna miała być moneta, choć bita osobno w każdym państwie. Zachowano oczywiście także odrębne języki urzędowe. Na Litwie był to język ruski, a w Polsce stawał się tym językiem stopniowo proces będzie trwał, przyspieszał w tym czasie, o czym będziemy mówili w czasie następnej audycji, to będzie język polski. Ta decyzja Sejmu Lubelskiego sprawi, że duża część elit litewskich poczuje się bardzo urażona, będzie długo przeżuwała w sobie niejako pojawiła się, pokorzenie. No właśnie, pojawiła się opozycja realna, która no, zaczęła już wtedy osłabiać tę unię. Bardzo zabawnie skomentował to Jan Kochanowski, fraszką wtedy napisano. Litwa z nami unią uczyniła strojną. Uciekli, zostawiwszy Haraburdę z wojną. Ponieważ rzeczywiście senatorowie i posłowie litewscy zbojkotowali znaczną część obrad Sejmu Lubelskiego i pozostawili jedynie dwóch pisarzy litewskich, Michała Haraburdę i Wawrzyńca wojny. Co nie wróżyło najlepiej stosunkom polsko-litewskim, skoro Burda z wojną reprezentować mieli Litwę na tym Sejmie. Ale odrzuciwszy żarty na bok, jednak król, wola polityczna co roztropniejszych przedstawicieli polskiej elity politycznej i części niewielkiej mniejszości, to prawda, ale także elity politycznej litewskiej, zwyciężyła. W wyniku Unii Lubelskiej, którą nazywa się kompromisem, ale jakiż to piękny kompromis, który przetrwał tyle wieków, a tak duża struktura licząca blisko milion kilometrów kwadratowych istniała na mapie Europy tak długo. Myślę, że poczucie straty w momencie Sejmu Lubelskiego i zawartej tam Unii mieli tylko magnaci litewscy. To, że duża część ludności ruskiej, która znajdowała się wcześniej w administracyjnych granicach Wielkiego Księstwa Litewskiego, została włączona do Korony, właściwie oznaczało tylko, że spotykają się z inną częścią ludności ruskiej, która już w Koronie przecież funkcjonowała. Mam na myśli Ruś Czerwoną, Podolę, te obszary w istocie niczym się nie różniły etnicznie od Kijowszczyzny, czy niewiele różniły się w każdym razie od Kijowszczyzny, czy Bracławszczyzny. Tu więc nie było poczucia straty, czy poczucia jakiegoś zawodu, a ambitne elity litewskie, które możemy rozumieć, no zostały jednak nieco upokorzone przez postanowienia Unii Lubelskiej, jednakże nie zbuntowały się przeciwko tej Unii. I to właśnie jest dowodem na to, że ta Unia była kompromisem, bo nie sprowokowała buntu elit, które odnalazły stopniowo poczucie własnej godności, poczucie własnego interesu, poczucie własnej suwerenności także wewnątrz szerszego bytu politycznego, jaki stworzyła, czy raczej zreformowała Unia Lubelska i to jest jej największym sukcesem. Pośrednim skutkiem Unii był awans Warszawy do roli stolicy Rzeczypospolitej Polsko-Litewskiej. Jakkolwiek Kraków, a w pewnej mierze i Wilno, zachowały uprawnienia miast stołecznych, w Warszawie zbiera się odtąd systematycznie Sejm. Tutaj odbywa się elekcja, a od przełomu XVI i XVII wieku rezyduje król ze swoim dworem i doradcami. O awansie Warszawy zadecydowało przede wszystkim jej położenie. Historia Żywa. Za tydzień o kulturze Jana Kochanowskiego i sarmackiej idei, duchowych podstawach suwerenności. Zapraszam serdecznie. Zapraszał profesor Andrzej Nowak. Wszystkie audycje cyklu Historia Żywa znajdą Państwo na stronie internetowej polskieradio.pl ukośnik jedynka. Dorota Truszczak polecam i do usłyszenia w następną sobotę po godzinie 14.